Został wrzucony do jeziora ognistego. Jak już dzisiaj słyszeliśmy, są to słowa ostrzeżenia, są to słowa napomnienia. Jednocześnie czytając ten fragment, nie możemy zrobić błędu, aby połączyć Księgę Żywota z tymi księgami, o których tu jest mowa. Prawda? Tutaj widzimy, są dwa rodzaje ksiąg. Jest wyraźnie Księga Żywota, która nazywana jest Inną Księgą w wierszu 12. I są księgi, o których jest mowa nieco wcześniej. I później uczynki, które były zapisane w tych właśnie księgach. Natomiast wiersz 15 mówi nam, że jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota został wrzucony do Jeziora Ognistego. I nie ujmując niczego z tego, co słyszeliśmy, ponieważ było nam to potrzebne i było to biblijne, słuchając tego typu zwiastowania, a potrzebujemy takiego zwiastowania, jest niebezpieczeństwo dla nas, aby popaść w, taki, w takie myślenie, że teraz... Nasza służba i jakość naszej służby i praca, którą wykonujemy Pana, jest swego rodzaju zasłużeniem sobie na wejście do Jego Królestwa. I myślę, że Daniel tego nie miał na myśli i to rozumiemy. Niemniej jednak warto o tym przypomnieć, że służba i praca i zaangażowanie jest owocem naszej relacji z Jezusem. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś trwa we mnie, wydaje wiele owoców. I to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Bo można starać się pracować, można starać się służyć, można starać się być zaangażowanym, nie mając fundamentu, nie będąc w ogóle wpisanym do Księgi Życia. I świat jest pełen takich ludzi, religijnych ludzi, gorliwych ludzi, którzy chcą pracować, chcą służyć, chcą być zaangażowani, jednocześnie nie mając ku temu mocy. I coś są w stanie wykonać. I to jest niesamowite, jak dużo człowiek może w ciele wykonać. Ale Słowo Boże przestrzega nas przed Taką drogą również. Przed drogą, w której służymy naszemu, służymy Bogu, bez relacji z Bogiem, bez polegania na Bogu, bez zwrócenia się ku Bogu po życie i po siły i po wszelkie uzdolnienie gdyż wtedy komu należy się chwała. Patrzymy na takich ludzi jak tak zwana Matka Teresa. Kiedy słyszę o jej zasługach, jej poświęceniu, jej zaangażowaniu, jako przykład takiej humanitarnej służby, tak naprawdę bardzo niewiele widzę w tym oddania chwały Bogu. Nie mówię, że tego gdzieś nie ma, ale wiecie, że i świat takich ludzi docenia i w świecie o takich ludziach potrafią napisać dobrze, i pokazać ich za przykład, ale czy oni w ten sposób rzeczywiście oddają chwałę Bogu? Czy raczej nie stawiają tych ludzi w jakimś pantenonie? I czy nie stawiają tych ludzi i patrzą na nich i podziwiają tych ludzi? i Mówią, patrzcie na tych ludzi, zobaczcie, jak się możemy od nich czegoś nauczyć. Oczywiście możemy się wiele nauczyć od ludzi. Jednak Bożym zamysłem jest to, abyśmy nie naszej własnej chwały szukali, ale chwały tego, który nam wszystkiego łaskawie udziela, od którego wszystko dobro w naszym życiu jest. My mamy stawać się mniejsi, on ma stawać się większy. Początkiem owocności początkiem w ogóle życia dla Boga, początkiem służby i tego, żeby w tych księgach było wiele zapisanych dobrych rzeczy o nas, jest zapisanie nas w Księdze Życia. Pamiętacie swego dnia uczniowie? Wrócili podekscytowani, wyganiali demony, uzdrawiali chorych, czynili cuda w imieniu Pana Jezusa i wrócili podekscytowani. Byli zaangażowani w służbę, do której Pan Jezus ich posłał. I oni po prostu byli tak poruszeni, że tyle dobrych rzeczy się działo. I to dobrze. Dałby Bóg, żebyśmy czegoś takiego doświadczali, żebyśmy byli podekscytowani tym, co Bóg czyni między nami. Ale zwróćcie uwagę, że gdy przychodzą do Pana Jezusa z tym podekscytowaniem, Pan Jezus przypomina im pewną bardzo ważną sprawę. Mówi, nie z tego się cieszcie, że demony są wam uległe, ale wiecie, z czego się macie cieszyć, z czego macie się radować? że wasze imiona są zapisane w niebie. Z tego się radujcie, z tego się weselcie. Czy Pan Jezus umniejszył ich służbę? Czy Pan Jezus powiedział, a to niepotrzebna była wasza służba? Nie, oczywiście, że nie. On też się cieszył, ale widział to niebezpieczeństwo, by teraz skupić się na tym, a zapomnieć czegoś, co jest fundamentem tego wszystkiego, co powinno być ich źródłem radości, bo przyjdą takie dni, że nie wszyscy będą chętnie słuchać. Że nie wszyscy będą chętnie przyjmować. Że was na krzyż poprowadzą, tak jak wiemy, uczniowie skończyli. Pozabijani, podrzucani, przeklinani. I Pan Jezus mówi, pamiętajcie wtedy, gdzie jest źródło waszej radości. W tym, że ja was odkupiłem, że ja was przyjąłem i że ja zapisałem wasze imiona w Księdze Życia. I tym się zawsze możecie radować. Nikt wam nie może odebrać takiej radości. Cokolwiek dzieje się na zewnątrz. Tak, bracia, siostry, musimy być zaangażowani w służbę. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby nasze życie wykorzystać na maks dla Pana. I to nie oznacza tylko to, że teraz tutaj coś z Boże się w coś zaangażujemy. To jest jedna część. Oczywiście cokolwiek robimy w pracy, będąc zawodowej, też mamy służyć naszemu Bogu. Mamy tak pracować jako dla Pana. Tam mamy być świadectwem dla tych, z którymi pracujemy. w domu. Kiedy jesteśmy z rodziną, to nie tylko kiedy siadamy do Biblii na kolanach, klękamy do modlitwy, ale w każdym czasie mamy szukać, żeby chwalić Pana. Nawet w naszych rozmowach, naszych spacerach, cokolwiek robimy. Całym naszym życiem mamy Mu służyć. Jednak to nie nasza służba i to nie nasze zaangażowanie, i to nie nasze dobre uczynki i nasze działania stanowią o tym, czy kiedyś wejdziemy do Królestwa Bożego, czy nie. One oczywiście są dowodem tego, czy byliśmy Jezusa, czy nie? A więc one są, mają ogromne znaczenie i stanowią o jakości naszej nagrody w niebie. Jakkolwiek to, czy wejdziemy tam, czy nie, jest uzależnione od tego, czy Jezus mieszka w naszych sercach. Apostoł Jan mówi, jeśli ktoś ma Syna Bożego, ma życie wieczne. Jeśli ktoś nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. Czy masz Syna Bożego w swoim sercu? Czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Czy Duch Boży poświadcza Twojemu Duchowi, że jesteś dzieckiem Bożym? Że Jezus przebaczył Ci Twoje grzechy? Że jeśli byś dzisiaj odszedł z tego świata, możesz stanąć przed Nim, pokładając całą swą ufność w Jego łasce, w Jego miłosierdziu. I wiesz, że Cię przyjmie. Nawet jeśli w tym czy w tamtym zawiodłeś, nawet jeśli wszystkiego doskonale dla Niego nie zrobiłeś. Położyłeś swą ufność w Nim, w Jego zbawieniu, które On Tobie zgotował, w Jego śmierci za Ciebie w Jego przelanej krwi. Jeśli to zrobiłeś, jeśli to zrobiłaś, droga siostro, nie możesz pozostać bezużyteczny. Tak naprawdę, myślę, problem naszej bezużyteczności jest tym, że zatracamy tą bliskość z Jezusem. Zatracamy tą świadomość tego, co On dla nas uczynił. Tego, jak On się dla nas poświęcił, tego, jakie On poniósł wyrzeczenia, jakie poniósł obelgi, jakie poniósł cierpienie, aby nas ratować. Pewien skazaniec, wielokrotny przestępca, gwałciciel, zabójca, miał, udawał się na karę śmierci w Wielkiej Brytanii podszedł do niego kapelan i chciał zamienić z nim jeszcze kilka słów przed jego egzekucją. I on mówi, dobrze, powiedz mi, co masz do powiedzenia. I ten zaczął mu opowiadać o Panu Jezusie, o tym, jak Jezus za niego umarł, jak cierpiał, jak oddał swoje życie, żeby go ratować. I ten przestępca patrzył na tego kaznodzieje i powiedział do niego tak. Gdybym ja wierzył w to, co ty mówisz, to bym na kolanach po szkle całą Anglię przeszedł, żeby wszystkim powiedzieć, że jest to prawdą. Jeśli bym wierzył, że to rzeczywiście jest prawdą, co ty mówisz, że Jezus coś takiego zrobił dla nas i umarł, to ja bym na kolanach po szkle całą Anglię przeszedł, żeby wszystkim o tym powiedzieć. Jest w tym pewnie jakaś gorysz tego człowieka, że nikt mu wcześniej nie powiedział. Z drugiej strony jest w tym też jakaś, jakiś wielki znak zapytania, który jest naszą winą. Kościoła winą. Że mając takie poselstwo, mając takie, taką dobrą wieść, nie ponosimy wielkich kosztów, aby ją zanieść tym, którzy potrzebują. Powstańmy proszę jeszcze do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski, miłosierdzia wobec nas, krzeszników. Nie jesteśmy godni, by zbliżyć się do Ciebie, nie jesteśmy godni, by nazywać się Twoimi dziećmi sami z siebie. Nie mamy nic do zaoferowania, co mogło być Tobie przyjemne, co mogło być Tobie miłe. Tak jak Twój sługa, apostoł Paweł, wyznajemy, że w nas, w naszym ciele nie ma nic dobrego. Jesteśmy bankrutami, duchowymi nędzarzami i tylko jeśli zmiłujesz się nad nami, tylko jeśli udzielisz nam tej łaski, by spojrzeć na krzyż i zobaczyć tam Syna Bożego, który umarł za nas, niewinnego baranka, który w nasze miejsce został ofiarowany. Jedynie gdy w uniżeniu, w pokucie uniżymy się przed Tobą, prosząc, byś zmienił nasze serca, nasze życie, możemy doświadczyć tej tego chwalebnego wyniesienia nas do pozycji dzieci Twoich, zapisania naszych imion w Twojej księdze życia na wieki. Panie, niechaj ta radość z naszego zbawienia, ta radość, która opisana jest w tym psalmie, który Leszek czytał, ta radość, do której Pan Jezus zzywał swoich uczniów, gdy przyszli podekscytowani swą służbą, niechaj ta radość będzie w naszych sercach, niechaj nasza bliskość z Tobą będzie ciągle pogłębiana, ciągle wzmacniana, byśmy nie na sobie samych polegali, ale mieli naszą całą ufność w Tobie, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości, wszelkiego, wszelkiej zdolności, wszelkiego daru.